Przed mikrofonem Darek, witam w 114. podcaście Radia 9 Lubin. Co dzisiaj w audycji? Już za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Dzisiaj będzie także można posłuchać bardzo ciekawej korespondencji Łukasza Witkowskiego prosto z polskiego Detroit. Będzie też konkurs miłośników konkursów i tych, którzy chcą wygrać chociażby mys myszkę bezprzewodową oraz zestaw upominków. Zapraszam do słuchania. W 1648 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi i osunięć ziemi wywołanych przez tajfuny Ketsana i Parma, które nawiedziły Filipiny. 85 osób wciąż uważanych jest za zaginione, ale służby ratunkowe straciły już nadzieję na odnalezienie kogokolwiek żywego, powiedział przedstawiciel Urzędu do Spraw Zarządzania Kryzysowego Filipin. Tajfuny Katsana i Parma spowodowały największe od lat powodzie w Filipinach, które dokonały spustoszeń na polach uprawnych oraz farmach rybnych. W związku z klęską ceny warzyw na filipińskich rynkach wzrosły już nawet o 300%. W poniedziałek po południu nad kilkoma dzielnicami Rzymu przeszła trąba powietrza, nieznana jest dokładna liczba rannych, służby usuwają nadal szkody wyrządzone przez żywioł, tornado złamało dziesiątki drzew, a zniszczeniu uległo wiele zaparkowanych na ulicach samochodów. Amerykanie mają wielki problem z systemem wizowym i kontroli granic. Urzędnicy nadal nie opracowali systemu pozwalającego im stwierdzić, czy cudzoziemcy, którym wygasa wiza turystyczna, rzeczywiście wyjeżdżają z USA. Jak pisze New York Times, stanowi to poważną lukę w systemie zabezpieczeń przed terroryzmem. W 2004 roku wprowadzono bowiem system skrupulatnego kontrolowania wszystkich cudzoziemców wjeżdżających do USA. Pobiera się od nich elektroniczne odciski palców, robi zdjęcia oraz dokład nie sprawdza dane osobowe. Nadal jednak nie stworzono systemu monitorowania wyjeżdżających z USA. Pierwszego dnia opadów śniegu są pierwsze ofiary. W Zakopanem dwoje turystów zostało przygniecionych gałęzią, która złamała się pod naporem śniegu. Meteorolodzy ostrzegają przed skutkami fatalnej pogody, bowiem zima tego roku dała dość szybko znać o sobie. Maszynista pociągu, który wykoleił się w miejscowości Szewce w okolicach Wrocławia był pijany. W chwili zatrzymania przez policję miał trzy promile alkoholu we krwi. Z wykolejonego pociągu ewakuowano 300 osób, trzy zostały lekko poszkodowane. Ruch na trasie odbywa się wahadłowo. Prawie promil alkoholu w organizmie miał trzynastolatek, którego o pierwszej czterdzieści w nocy zatrzymali policjanci. Nastolatek wracał do domu na rowerze bez włączonych świateł, co zwróciło uwagę patrolu. Chłopiec twierdzi, że wypił pół butelki wódki, którą zakupił od napotkanego mężczyzny. Przyznał się ponadto, że ukradł rower z pobliskiej klatki schodowej. W tym wydaniu wiadomości podcastu Radio 9 Lubin to wszystkie informacje już za chwilę to, na co niektórzy czekają najbardziej, czyli rozwiązanie konkursu oraz oczywiście kolejny konkurs również z atrakcyjnymi nagrodami. W dalszej części podcastu zapraszam w imieniu Łukasza Witkowskiego na relację bardzo ciekawą z polskiego Detroit. o wiadomościach czas na konkurs, a właściwie na początek rozwiązanie konkursu z poprzedniej audycji z audycji numer 113. Ja tylko przypomnę, że konkurs dotyczy wiedzy o telewizji cyfrowej UPC. Yy, odpowiedź na pytanie z poprzedniego podcastu brzmi Multiroom Room. Chodziło o usługę telewizji cyfrowej, która yy, umożliwia za pomocą drugiego dekodera dostęp do pakietu kanałów takiego samego, jaki dostarczany jest na podstawie umowy abonenckiej. Eee, prawidłowej odpowiedzi Multirum udzielił m.in. Leszek i do Leszka z Lubina wędruje nagroda w postaci upominków od UPC, a to jest m.in. teczka na dokumenty, myszka bezprzewodowa, długopis i notes. Taki sam zestaw upominków do wygrania także w dzisiejszym podcaście. Oto pytanie konkursowe z audycji numer 114, czyli z audycji dzisiejszej. Pytanie brzmi, jak nazywa się aplikacja, która m.in. zapewnia szybki dostęp do listy programów oferowanych w ramach telewizji cyfrowej UPC, pozwala również na ustawienie przypomnienia o programie nadawanym w przyszłości, a posiadaczom dekoderów UPC MediaBox z nagrywarką cyfrową także na zaplanowanie nagrania. Odpowiedź znajdziecie oczywiście na stronie upc.pl odpowiedzi możecie wysyłać pod adres podcastu radio9lubinmałpajahu.pl albo jak kto woli radio 9 Yahoo. .pl. adres mailowy do podcastu znajdziecie również na prawym marginesie na stronie internetowej na prawidłowe odpowiedzi czekam do 22 października do czwartku włącznie a rozwiązanie konkursu w kolejnym podcaście który ukaże się już za dwa tygodnie i zostanie opublikowany we wtorek 27 października a teraz zapraszam już na korespondencję zagraniczną tym razem w imieniu Łukasza Witkowskiego prosto z polskiego Detroit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 Polski Detroit. O Polakach. Dla Polaków. Po polsku. Odwiedź www.polskiedetroit.com Jakiś czas temu, kiedy jeszcze w Ameryce był pełen dobrobyt, ludzie e, mieli kupę pieniędzy i mogli kupować dziesiątki zupełnie niepotrzebnych rzeczy. E, takich reklam w telewizji, o których za chwilę będę mówił, nie było no ale ostatnio, jak wiecie duże problemy na rynkach finansowych, duża dziura budżetowa naprawdę bardzo wielkie problemy z bankami no ale o tym wszystkim dobrze wiecie, na rynku amerykańskim w amerykańskiej telewizji zaczęła pojawiać się reklama firmy Cash for Gold czyli gotówka za złoto E, właściciel tej firmy wynajął dwie gwiazdy e, MC Hammera e, byłego rapera cały świat go znał a także pana Eda McMahona e, ten człowiek kiedyś e, dawno, dawno temu był e, tak zwanym sidekick e, czyli pomocnikiem, partnerem jednego z najbardziej znanych e, prowadzących e, najbardziej znanych osobowości telewizyjnych prowadzących wieczorny program telewizyjny rozrywkowy pana Carsona no i te dwie właśnie celebrities, czyli celebryci reklamowali firmę Cash for Gold na czym to dokładnie polegało? Macie jakieś złote kolczyki naszyjniki, zęby czy chociażby złote puchary w których pijecie rano mleko E, Ani macie pieniędzy. Firma cash for gold oferowała, że będzie płaciła najwyższą cenę za tak zwany złom. Za złoty złom. E, mówili, że nie ma pośredników, oni mają swoją samą. E, oni mają sa, sami nie, swoją własną. E, jak to się mówi? Nie rafinerię, tylko. Men, nie mennica. Miejsce, w którym przetapiają złoto przetapialni. Dobrze, nieważne. Mają to miejsce, przetapiają złoto, nie potrzebują żadnych e, pośredników. No i cóż, oczywiście bardzo dużo ludzi e, skorzystało z oferty tej firmy. Doszli do wniosku, że skoro sam MC Hammer i, i, i drugi ze z znanych, pan Ed McMahon e, reklamują e, tą firmę, no to rzeczywiście to nie jest żaden przekręt. E, to jest coś... E, Czego nie ma się bać, no i ludzie zaczynali wysyłać te złoto. Dla mnie przede wszystkim dzwoni się do tej firmy, oni wysyłają kopertę, do koperty się wkłada złoto, zakleja się i wysyła się. No to już jest dziwne, no bo wiadomo, że ktoś na poczcie, a bardzo dużo osób pracujących na poczcie, to też nie są zawsze uczciwi ludzie. No i też były w Detroit przypadki, że listonosze kradli to, co było w paczkach czy, czy w listach, także jeśli już nieuczciwy listonosz widzi na poczcie, że jest koperta zaadresowana właśnie na tą firmę, to już wtedy może to złoto ukraść, a to nawet nie były zwykłe koperty, tylko czarne właśnie z napisem cash for gold, także to już jedna rzecz, która mi się nie podobała, druga rzecz... No jak to dokładnie wygląda, to nie ma możliwości renegocjacji ceny czy żadnej dyskusji, tylko po prostu wysyła się złoto, o, firma cash for gold ocenia, jak e, dużo e, pieniędzy jest w stanie zapłacić e, wysyłającemu za jego złoto i wysyła czek. Jeśli człowiek jest zadowolony z tych pieniędzy, a uwierzcie mi, 99% ludzi nie było zadowolonych, bo pieniądze były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niskie, e, to tak jak mówię, nie ma żadnej możliwości renegocjacji. Oczywiście, jeśli wysłaliście złoto, dostaliście mało pieniędzy na czeku, nie zgadzacie się z tym, co dostaliście, możecie odesłać czek, ale też bardzo macie krótki czas na to, żeby to zrobić. E, oczywiście później oni mogą wam wysłać dwa razy, trzy razy więcej pieniędzy które e, na początku zostały przez nich zaproponowane, no ale wiadomo musi, musicie się z nimi kłócić, musicie z nimi e, przechodzić naprawdę e, niezłą e, no i znalazłem ostatni artykuł The article Cash for Gold doesn't want you to read czyli artykuł, który e, e, który firma e, Cash for Gold chce przed, wam, przed wami ukryć nie chce żebyście e, przeczytali cały opis dokładny jak działa ta firma, jak dużo ludzi zostało napitych w butelkę przez tą firmę dokumenty sądowe, fragmenty programów telewizyjnych dotyczącej tej firmy także jeśli macie złoto a nie macie co z nim zrobić, to lepiej oddajcie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy niż mielibyście wysyłać ludziom z Cash for Gold e, dzisiaj rozmawiałem z moim znajomym powiedział mi o stronie przy okazji Marek, wielkie dzięki powiedział mi o stronie peopleofwalmart.com seria zdjęć ludzi, którzy robią zakupy w Walmartach, ludzi, którzy przebywają w okolicach Walmartu, czy zdjęcia samochodów, czy innych wehikułów, które przywożą ludzi do Walmartu. Jak wiecie, Walmart największa sieć największych supermarketów nie tylko w Stanach, ale podobno na całym świecie. Bardzo niskie ceny i bardzo nieuczciwa konkurencja dla tych wszystkich mniejszych, które mniejszych firm, które znajdują się w e, okolicach Walmartu e, no cóż, strona bardzo ciekawa oczywiście link znajdziecie na polskiedetroit.com pooglądajcie, pośmiejcie się e, no i chyba tyle, będę powali, powoli się z wami żegnał, na razie, hej W dzisiejszej audycji to wszystko. Zapraszam na kolejny podcast o numerze 115 już za dwa tygodnie, a przewidywana data jego publikacji to wtorek 27 października. Tymczasem do usłyszenia i cześć.